Witam was wszystkich bardzo serdecznie w późną październikową noc. Tak dawno się nie odzywałem i, i przymierzałem się x razy do montowania tego, co mam gdzieś na karcie SD. X razy przemierzałem się do tego, żeby nagrać coś zupełnie spontanicznego, a nawet siadałem, żeby przygotować jakiś temat. Trochę tych tematów mi uciekło. Koniec lata uciekał. Uciekało to życie takie codzienne. Teraz powoli ucieka jesień. Od kilkunastu dobrych dni uciekły liście. Uciekły kolory zieleni. Zrobiło się szaro, buro, zimno. Siedzę w ciemną noc. Moją twarz oświetla. Mało uroczy halogenowy piecyk. Ale najważniejsze, że daje odrobinę ciepła. Słucham przyjemnej muzyki i pakuję się w kolejną podróż. Mam wrażenie, że to takie trwanie od ostatniej podróży od ostatniego wyjazdu do teraz, to, to... No właśnie to było trwanie. Ciągłe w życiu czekanie na coś, co nadejdzie bądź nie nadejdzie. Dzień za dniem. Wiele w życiu się wydarzyło. Chociaż... Mogłoby się wydawać, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Coś spieprzyłem. Coś skończyliśmy. Skończył się pewien bardzo ważny w naszym życiu etap siedemnastoletni. Skończyliśmy działalność, którą prowadziliśmy rodzinnie. I tak czasami przyłapujemy się, że, że to jakaś pustka jest chwilami, gdy nie ma tego zajęcia, gdy, gdy wieczorem człowiek nie musi się zrywać na określoną godzinę i biec, żeby zamknąć interes. Gdy nie trzeba wstać w sobotę rano, żeby otworzyć loka. Kilka rzeczy właśnie takich się skończyło i nagle w moim życiu pojawiła się masa czasu i wydawałoby się, że, że wreszcie będę miał czas na te wszystkie przyjemności, które bardzo, bardzo, bardzo długo odkładałem, które gdzieś tam się nawarstwiały, które kolejkowałem sobie do wykonania zaraz, wtedy gdy tego czasu będzie nieokraniczona ilość i nagle okazuje się, że siedzę w tej wielkiej rozsypce tworzę bałagan wokół siebie i nie zajmuję się tym czym mógłbym się zająć a z drugiej strony wcale pewnych rzeczy nie żałuję Zawsze obok dzieje się jeszcze coś innego. A powiem wam, że tej jesieni w moim życiu zawitała wiosna. <głos> Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. Bowiem nie zawsze była jesień. Taka melancholia. Bywałem, byłem... Jestem i chyba zawsze będę jesiennym panem. Ale tak zupełnie dla odmiany. W tym roku jest właśnie całkiem wiosennie, Tu, nie w środku. Cieplutko. Niczym od tego halogenowego piecyka. żeby nie było tylko smętnie, wyłącznie o mnie, o tym, co wokół mnie. W poniedziałek obudziliśmy się w nowej, starej rzeczywistości, po wyborach. Tak, zadowoleni jesteście z tych oddanych yy, głosów na tą, czy na inną partię? Mój weekend był tak intensywny, że pomimo tego, że byłem na wyborach, to okazuje się, że nie głosowałem. O, proszę... Jaka dawka absurdu. I z jednej strony mam wyrzuty sumienia, że pierwszy raz od momentu, kiedy mam prawo głosu, nie dokonałem swojego obywatelskiego obowiązku i nie oddałem mojego poparcia dla żadnego z kandydatów, który pojawił się na jednej z kilku list. Oproszę. I mam z jednej strony wyrzuty, a z drugiej strony tak naprawdę komu ten swój głos mógłbym przekazać, kogo mógłbym poprzeć, cokolwiek bym nie zrobił, byłby to wybór zły, dokładnie, byłby to wybór zły. Nie chciałem głosować już na mniejsze zło, bo, bo te czasy się skończyły. oszołomów też nie chciałem wspierać. Ale byłem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała ta scena polityczna po wyborach. Sondaże nie zapowiadały wielkich zmian. Bardzo liczyłem, że pojawi się więcej tych mniejszych sił politycznych w naszym polskim rządzie. Chciałem takiego kolorytu pewnej zmiany konieczności dyskusji z większą ilością ludzi którzy prezentują własne, odmienne poglądy a nie tylko przypychanki pomiędzy dwoma głównymi partiami rządzącą opo opozycyjną oraz tymi mniejszymi yy, które raczej spokojnie, bo jedna koalicyjna, a druga opozycyjna yy, zarówno do władzy, jak i do tej głównej opozycyjnej siły, która no niestety rośnie ciągle niebezpiecznie w siłę i i może kiedyś faktycznie będziemy mieli w Polsce węgierski scenariusz, a papryka i salami dojdzie do władzy, czego nigdy i nikomu bym nie życzył. Bo przerażają mnie niektórzy ludzie, którzy paprykę i salami reprezentują. To co, drogie dzieci? To już chyba czas powiedzieć wam, że to znowu ja plułem dla was w gąbkę i nawijałem na kilobajty i biec dalej pakować swoją obszerną walizkę żeby jutro upchać ją na tyłach samochodu i przemierzać kolejne kilometry Polski Dobranoc Dzień dobry Dziękuję, że poświęciliście chwilę ze swojego życia na wysłuchanie tego podcastu. I czekajcie na kolejne podcasty Papa pa, Kafe.